Gdzie ja mam słowo, które dzisiaj zacznę z kościołem? I to będzie taki, może być e, kilka spotkań, jedno, dwa, trzy, e, taki cykl. I radzę, jeśli chcesz wziąć prawdę tego słowa, to postaraj się być na wszystkich tych spotkaniach, by wziąć całość. Ja prosto widzę, że nie uda się to. Ja mogę wygłosić to kazanie w jednym dniu proste, jakby zachęty dla Ciebie. Pomodlę się, będziesz miał z tego pomoc na myszczenie w swoje życie. Ale ja uważam osobiście i Bóg mnie tak przyponuje, że ja to wiem praktycznie, nie prosto tylko z objawienia. Ja znam, że i objawienie, które uczyniło to w moim życiu praktycznie. Ja znam co, to praktycznie, o czym mówię. I, um, to sprawi zmiany i przemianę w Twoim chodzeniu na Ziemi. To razem powiemy na ziemi. na ziemi. Bo my na ziemi, choć Kościół jakby posadzony w niebiosach także. Ale my jesteśmy na ziemi. Wielu ludzi wierzących na tyle wszystko oduchowiają, a przychodzą w poniedziałek do domu i mówią a, my na ziemi. A ja mówię, posłuchaj, Bóg dał Słowo na ziemi. Sam przyszedł w ciele. Amen. On przyszedł w ciele. Jezus Chrystus, kochani, przyszedł w ciele. I został jako człowiek. Wziął nasze grzechy i przez krew swoją, świętą krew, wykupił całe człowieczeństwo, wszystkich ludzi. Nawet ci ludzie, którzy dzisiaj nie znają Boga, tylko słyszą o nim, że gdzieś on jest, dla których on jest historyczną postacią, <głos> ludzie, którzy w religii prosto trwają i dla nich, dla wszystkich grzeszników, dla wszystkich ludzi na świecie umarł Jezus. Amen? Amen? Jedyna sprawa, kiedy Ty przystępujesz w nowe narodzenie w Jezusie Chrystusie, tak jak sam Pan powiedział w Ewangelii Jana, że nikt nie może wejść do Królestwa Niebios, dopóki nie narodzi się na nowo musi każdy narodzić się na nowo. I nieważne w jakim wieku. Ja widział na swojej drodze ludzi, którzy rodzili się na nowo w 90 lat, w 90, powyżej 90 lat i szczęśliwie. W Polsce. Pamiętam jednego człowieka, który przyjął Jezusa na ulicę. Zaczął chodzić do kościoła, a miał już tam około 90 lat. I mówi i płakał. Ja mówię, czemu pan płacze? Bo mówi, bo wcześniej to poznał. Oby wcześniej to poznał. Ja mówię, no, ważne, że poznał. Ważne, że poznał. Amen. Ważne, że narodził się na nowo. I e, także Ty jesteś szczęśliwy, że Ty w swoim czasie to przyjął. Przyjął Jezusa. Amen. I ale jedną rzecz chcę Ci powiedzieć. nasze znaczy, dla relacji z Bogiem, dla relacji z Bogiem od, a, w sumie Wszyscy znają takie pojęcie modlitwa, prawda? Kto nie zna pojęcia modlitwy? Wszyscy znają pojęcie takie, że istnieje takie słowo modlitwa. Nie wszyscy znają wierzący, co to jest modlitwa. Po prostu myślą, że to coś takiego, taki, jakiś zabogon, no taki no, jakieś mantry może. Dla kogoś to jest znaczy tam. A modlitwa to jest bliska relacja z Bogiem, to jest w ogóle relacja z Bogiem. Bądź jaki rodzaj modlitwy jest. W Biblii jest jeden rodzaj modlitwy. On. Ale sama w sobie modlitwa jest skuteczna. Jeśli to modlitwa, jeśli to prosto monoto, mono, monolog, monolog. Znaczy, Ja mówię, mówię, mówię, mówię. Nie wiem, czy Bóg usłyszał mnie, ja mówię, mówię, mówię, mówię, mówię. Znaczy, to. Ale modlitwa to jest relacja z Bogiem. Nawet krótka, nawet dwa słowa Twoich. Ale to jest relacja z Bogiem. I dla życia z Bogiem, dla życia, powiedzmy, żeby Bóg Cię słyszył, żeby z Tobą chodził, jest wiele rzeczy, o których uczy Pismo Święte, jak postępować, jak zbliżać się z Bogiem. Czyli Duch Święty jest najlepszym naszym nauczycielem. Duch Święty jest najlepszym nauczycielem. Ty narodziłeś się od wody i od ducha. Amen? Woda to jest obraz Słowa Bożego. Ale Duch Święty jest stale z Tobą. Stale. Ty w domu, w szkole, w pracy, w trudności, w okoliczności, nawet w chorobie. Ktoś powie, pastor, a kiedy choruje, kiedy boli, jest ze mną. Jest. Dlatego, żeby prowadzić Cię z tego. Amen. On Cię nigdy nie opuszczał, nawet kiedy Ty myślałeś, że Jego nie ma blisko. nie, Że nawet myśli przychodzili, czy w ogóle jest Bóg. Bóg. No do Ciebie takie myśli nie przychodzili albo przychodzi. Ja znam bardzo pobożnych ludzi, które, no, niektórzy z nich nie żyją. Słowa Matki Teresa. Znacie, Matka Teresa była taka, ona powiedziała, w pewnych momentach swojego życia zastanawiałam się, czy Bóg istnieje w ogóle. Ale w pewnych momentach każdy prezydent kraju chciał jej prosto pocisnąć rękę. Takie pomazanie było nad jej życiem. Boże pomazanie. Taki Chrystus mówił. Amen z życia. Jej słowa cytują dotychczas. Możecie w internet wejść i znaleźć jej cytaty różne. Różne cytaty, które ona powiedziała i już cytują to. <laughs> ona mówiła o rzecz rzeczy. Ona była praktyczną chrześcijanką. I ja tu nie podzielam na różne wyznania. Znać, to takie wyznania, to tam takie wyznania. Ona praktyczną chrześcijanką. I wiem z tego, co ja osobiście nie znałem, a czytam jej pracy, czytam co pisał. nawet ona przy wszystkim tym, czasami zastanawiała się, Bóg, czy Ty jesteś? Bo takie okoliczności przychodziły trudności, a później jest. <głosy> Naprawdę jest. Bóg, On, wiecie, w relacji. Sam Bóg w relacji, ty go znajdziesz w relacji. Ty nie znajdziesz go w prosto, jeśli będziesz ściągać na swój poziom. Boże, zejdź, zejdź. W niektórych modlitwach stwarza się tylko dlatego, że Boże, weź moje położenie. On już jest tam, wcześniej niż ty tam już okazał się. On tam był i jest, wcześniej nawet niż ty tam okazałeś się. Sprawa tylko w tym, żeby ty znalazł u Niego odpowiedź, gdzie wyjść i jakie jest wyjście. A on to daje. To nie jest labirynt po polsku. Labirynt jest. W to nie jest labirynt, w którym chodzisz. Gdzie wyjście? Gdzie wyjście? Może tam. Jeszcze 500 dni będę chodził. I na 501 dni nie znajdujesz, to okazuje się, że to nie wyjście. Rzeczywiście to jest bolesne. Na 501 dzień znaleźć się znów, gdzie jestem w ogóle. Ja kiedyś oglądałem labirynty. Z dziećmi my byli, jeszcze dzieci byli malenkie, i z synem i z córką byliśmy. Ja, no, my chłopaki, my no, z synem, tak, no I my tam labirynty, labirynty, tam takie były, dużo, różne. Nie ja nie wiem, gdzie w jakimś kraju było. No, e, pamiętam, że labirynty. Chyba w ogrodzie jakimś. To chyba w Gyorgy. a może gdzie <gryt> I tam i i mnie przyszło jedna rzecz, kto z Was był w labirintach takich? No, no znaczy co to jest, tak? Hmm. Może na Krymie, nie ważne. I popisłacie. A na Krymie? To jest prawie symbolicznie. Na Krymie to polityczno symbolicznie. Kto mnie usłyszył? Ale wiecie. W Labirincie przyszła jedna mnie myśl. Ja mówię, no prawda, jeśli nawet tu zgubisz się zgubisz Ale zawsze jest otwarty dach. Wy zauważyliście? To może symbolicznie tak brzmi. Ale zawsze jest otwarty. Tu zawsze jest zamknięty. Choć, ale dach otwarty a Bóg, On widzi nawet każdy w każdym w twoje życie. On mówi, ja znam, gdzie wyjść. Ty może jeszcze nie znasz, a ja znam. I a, dla relacji z Bogiem, ja was nie będę uczyć prosto, tylko relacji, chociaż cały ten temat, on nie jest relacją, ale dla poznania jednej rzeczy, która jest niezbędna dla życia na ziemi. Dla życia każdego chrześcijanina to, o czym ja będę uczył Cię w najbliższych e, spotkaniach, to jest niezbędne, dlatego, żeby Słowo spełniło się w całości. Żeby Ty nie był po prostu uduchowionym chrześcijaninem. Jeśli Ty uduchowiony tylko i postanowiłeś być tylko duchowym, to proszę Cię w niebo od razu. No. Ale Ty jeszcze zostajesz do czegoś na ziemi. Amen? No słyszycie? I dla życia na ziemi <grym> będę, po, po, pokażę Ci, co potrzebne, żeby Słowo w całości stało się stało urzeczywistnionym. W relacji z Bogiem, w relacji z Bogiem. Potrzeb potrzebujemy miłości. Naprawdę, ona rośnie, ona wzrasta, my ją otrzymujemy, coraz poznajemy ją. Całe życie, ile będziesz na ziemi mieszkał, będziesz ją poznawać. A później idzie idziesz w wieczną miłość. Wiecie, że Bóg jest miłością. Amen? Idziesz w wieczną. Ale całe życie, ile będziesz na Ziemi, i ona będzie się poznawać, bo ona w niej, ona jest albo nie ma w niej ani końca, ani początku, ona jest jakby, no rozumiecie? O, <grych> i, ale w relacji z Bogiem, prawda? Powiem. Przyjmujcie Bożą Miłość. Chodźcie w Bożej Miłości. Całe Pismo mówi o Miłości. Jezus jest miłością. Amen. I, w relacji z Bogiem potrzebna jest bojaźń Bożą. Ja, czasami ja nauczam o Bożych bojaźniach. Kiedy mądro się, proszę Boga, żeby słowo, które jest moim nauczaniem, które Bóg mi daje, żeby naprawdę ono było, żeby każdy, kto to przyjmuje, mógł przyjąć się z Bożą bojaźnią. Bo nie, może być ty nie tak dużo i poznasz na ziemi, ale jeśli będziesz mieć Bożą bojaźń, to pozwoli Cię to, co Ty poznałeś, być w tym już skutecznym. Dlatego, że w życiu z Bogiem bez Bożej bojaźni nie da się. Boże bojaźń to nie... Ja uczyłem dosyć dużo przed Nowym Rokiem chyba w Kościele, w tylko spotkanie o Bożej bojaźni. I Boże bojaźń to nie jest bać się Boga jako tako, jako strach. Boża bojaźń to jest głębokie korzenie czci do Boga. Zagłębione. Ty, ty te korzenia zagłębiasz w każdym razem. Ty czcisz Jego słowa, ponad wszystkie słowa ludzi na tej ziemi. Ty czcisz Jego słowo. Boża bojaźń to jest niesamowita rzecz, którą Bóg oczekuje od człowieka. Dla relacji potrzebna miłość, potrzebna Boża bojaźń i wiara. To jest takie trzy podstawowe rzeczy. Poza tym jest, jeszcze jest inne. Jeśli chcesz chodzić z Bogiem e, i oglądać Go blisko, będziesz uświęcał się, bo napisano, że święty święty ujrzy Boga. Uświęcaj się. Uświęcaj się. Ale te podstawowe trzy dla relacji z Bogiem. Dlatego, żeby twoje sprawy w modlitwie uczynić skutecznymi miłość, bojaźń Boża i wiarę. Powiedzmy miłość, miłość. bojaźń Boża i wiarę. To jest dla tego, żeby Twoje życie było ugruntowane w Bogu, czyli Twoja relacja z Bogiem. Ale dla życia na Ziemi Bóg dał coś jeszcze. Dajmy powiemy razem, coś jeszcze. coś jeszcze. Kochani, dla życia na Ziemi, coś jeszcze. Odrzucając to, wiele ludzi na Ziemi chrześcijanie pozbawili siebie um, właściwego rezultatu życia na Ziemi, owocności. Tak naprawdę wszyscy chcą jakiś owoc przynosić, ale mówią, nie brak owoców w tym, w tym rezultatu. Czy jak chcecie nazwijcie to. I po um, temu tak dużo jest, rozwija się różnych fałszywych nauk, krytycyzmu. To jest takie rzeczy uduchowione, ale pozbawiony prawdy. Pozbawiony prawdy. Ludzie walczą nawet o prawdę i nie znają, gdzie prawda. No. <laughs> I. No. Znaczy, to, co bez, bez wątpienia mogę powiedzieć, o tym tym kluczem dla skutecznego życia na ziemi, żeby Słowo Boże działało niejednorazowo. Znaczy, dlatego, żeby cud stał się, to, o czym będę cię uczyć, to niepotrzebne. Ty dzisiaj możesz przyjąć swój cud w twoje życie. Nawet dlatego, żeby uzdrowienia stało się, że to nie, nie, nie, nie, nie, niepotrzebne to. Dlatego, że ty dzisiaj możesz teraz przyjąć, bo Jezus dał ci zdrowie. Amen? Ty możesz to przyjąć. Razowe błogosławieństwa, to co my w na znaczeniu nazywamy błogosławieństwem, też możesz przyjąć prosto przez wiarę. Jeśli Ty potrzebujesz jakieś w jakiejś sferze, dzisiaj z wiarą w modlitwie, że tam Bóg już to rozwiązał i dał tam zabezpieczenie, to możesz otrzymać. Ale żeby prowadzić życie stabilne, wzrastać, iść za Bogiem i przynosić owoc. To, o czym ja będę uczył, bez tego niemożliwe. Bez tego, o czym będę uczył, to niemożliwe. To wykluczone, żeby stabilna było życie. To się nazywa w Biblii mądrość. Znacie takie słowo mądrość? Tylko, że jest dwa rodzaje mądrości. Nawet w Biblii jest trzy rodzaje. Nawet ja będę pokazywał dwa tego od dwa ich. Pierwszy rodzaj Boży, który z góry stępuje. On wyłącznie przychodzi od Boga. Drugi rodzaj mądrości, to jest ludzki. Jego najwięcej jest na ziemi. Kościoły pełne ludzkiej mądrości. Nawet nauczania próbują wydawać w ludzkiej mądrości, ale ludzka mądrość, ona tak daleka od Bożej, że to ludzka, ona podobna do filozofii. Kto lubi filozofię? Ja, mógł, jeśli byłeś ze mną filozofię e, rozmawiali, kiedy był bo ja bym z wam rozmawiał może z dwie, 5 pięć, 6 godzin. Na ale filozofia sama w sobie nie prowadzi do wyjścia, rozumiecie? No. Można tam rozmawiać, to jest dobre, ale kochanie, prawdziwa mądrość jest u Boga. I nawet położenie jej, kiedy przychodzi mądrość od Boga i podpołożenie tej mądrości od ludzi, w innych miejscach w człowieku się znajduje. To, co pokażę. Geograficznie, jak głowa różni się od brzucha, no głowa tu, a brzuch tu. że Przypuszczmy ludzka mądrość tu, a nie, nawet... No, <śmiech> no, <śmiech> Oni w różnych geograficznych miejscach znajdują się, a różne u nich źródło. U ludzkiej mądrości źródłem jest człowiek. Ograniczony w swoim poznaniu, wszystko, co on poznał, to i wydaje. Boża mądrość idzie z wieczności. Ona nie ma ani początku, ani końca. I on nie jest w Słowie Bożym. Dlatego, że ją przyjąć, nie potrzebno być mądrym, o co ciekawe. po nawrócić się w Jezusie Chrystusie. Ale ona uczyni całkowite przemiany w życiu. Rzeczywiście w duchowym świecie przemienione Twoje życie zostało, jak nawróciłeś się. No. Ty wszedłeś w przymierze z Bogiem, całkowicie. Ale żeby jeszcze raz mówić, żyć na ziemi, potrzebna jest mądrość w odniesieniu do ludzi. Tak naprawdę świat nie oczekuje od ciebie, jako od człowieka, ludzkiej mądrości. Tam jest wystarczająca, jest i tak, jest tam ich te góry mądrości. Ale Bóg obdarował swoich dzieci mądrością. I to nie dla mądrych, nie dla pastora, rozumiecie? Mądrość dla każdego. Nawet dla dzieci. Nawet dla dzieci. I ja mam to, w tym nauczaniu zrozumiecie, że ona dostępna. Każdy dzień jest dostępna Boża Mądrość. Każdy dzień. Jeśli Ty tylko przyjmiesz ją, zaczniesz w niej rozwijać się, kochać ją i Bóg będzie używał Twoje życie, posługiwać się mądrością Bożą nie dadzą ci tytuł mądry, ale ty widzisz rezultat w życiu, owocność. Wezmę kilka dzisiaj na wstępie tego wszystkiego. Ja powiem tak, że kochani, mądrość, mądrość Boża, mądrość Boża nie jest to samo, co wiedza. Zrozumieliście? Nie, po prostu... Mądrość, powtórzę, nie jest to samo, co wiedza. Niektórzy nauczają, tak. Wiedza, wiedza, rzeczywiście, wiedza związana z mądrością. Pokażę to w nau nauczaniu. Ale, mądrość Boża nie jest to samo, co wiedza. To jest pomyłka, kiedy myślimy, im bardziej poznam wszystkiego, po wszystkiego, aż po, po, wszystkiego, i wtedy ja już, oho, oho, oho, oho jakie mam tajemnicy. Mądrość. Tak naprawdę to tylko ja staje ludzkim, cielesnym. Bo sama mądrość jest duchem. Wy znajdziecie to w Biblii, on pokaże to nie jeden raz. Bóg jest duchem. Amen? Sama mądrość jest duchem. I mądrość, mówię, to nie jest to samo, co wiedza. Ja znam ludzi, którzy mogą, którzy tak gdzieś wzięli trochę tego nauczania i zaczęli zdobywać maksymalnie, maksymalnie wiedzy, bo k k powiedzieli im, że e, zdobywaj wiedzę, pismie powiedziano, przypowieściach zdobywaj wiedzy. to jest prawda, to jest prawda, ale jeszcze sama wiedza to nie jest prosto, i ja mówię, ty zdobywałeś wiedzę i ja odszedłeś od boga, tyle ją sobie zdobywałeś, zdobywałeś i prosto, od, znaczy, e, Mądrość, ona od Boga przychodzi. Ona od Boga przychodzi. Nie można ją, powiem tak, ją, ty nie możesz ją samodzielnie wziąć. No, zechciało mi się mądrości, ja nabrałem ją. Mądrość, ja mówię o mądrości Bożej. Dlatego to nauczanie pomoże ci odróżnić, w życiu, co jest mądrością Bożą, a co jest ludzką. Ja mówię, Kościół teraz tak pełen mądrości ludzkiej i dlatego brakuje rezultatu. A kiedy przychodzi mądrość Boża, wszystko się rozwiązuje. Bo mądrość związana z mocą Bożą. Z Jego ponadprzyrodzonym działaniem. A mądrość ludzka nie zgadza się z ponadprzyrodzonym działaniem. Często nawet nie uznaje Jezusa w ciebie. No i jak to? Nie i tak dalej, wiele oczy. Ale, kochani, mądrość związana z poznaniem. Wiecie, z jakim mądrość pojawia się i ty w niej możesz wtedy zakochybać się, rozwijać się, wzrastać. Mądrość od poznania Boga. Mądrość od poznania Boga. Mądrość związana z Poznaniem. Ale na odpoznania Boga. Kiedy Go poznajesz, mądrość przychodzi. Nawet jeśli odrobiny, troszeczkę, ale Ty Go już troszeczkę znasz. Nie może być, żeby ty był na tym miejscu i w ogóle nie znał Boga. że narodzony na Boga. Amen. Mądrość przychodzi od Poznania Boga. Źródłem mądrości, źródłem mądrości, mądrości jest sam Bóg. Źródłem mądrości, sam Bóg. Kiedy mam na ziemi ktoś wydaje Słowa Boże, religijne lub jakieś nauczanie i mówi, że to jest takie mądre moje słowa, takie ja. To są to tylko ludzka mądrość, bo Boża mądrość jest duchem. Ona uzdrawia, ona leczy, ona zmienia życie, ona, ona na tyle uniwersalna, kiedy ją znasz. Żywutem mądrości, tak jak powiedział jest Bóg i cała mądrość znajduje się w Jezusie Chrystusie. Cała mądrość w Jezusie. Pierwszy list do Koryntian, zaczynamy kilka miejsc Pisma dzisiaj zbadamy. Ja dzisiaj zrobię tylko Wam wstęp z Wami. Nie pomodlimy się. Pomódl się, żeby Twoje życie było otwarte na Bożą mądrość. I ona już w tym tygodniu, już od dzisiaj zacznie działać w Twoim życiu. Nawet Twoje otoczenie będzie od tego już czerpać. Czerpać. czerpać. Pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list, kochania do Koryntian. Naśladujcie mnie w Pismie. Jeśli u Was Biblia inna. Kod, e, tysiąc lat, może tam, ale we wszystkich Bibliach jest podobne rzeczy, mogą tylko kilka słów się, e, ale ten sam kontekst, ta sama myśl, ta sama myśl. E, cała mądrość jest w Chrystusie, pierwszy Koryntian, nie ja chciałem dobra, ja tu mój. niechaj nikt, niechaj nikt, to jest e, 3,18,19 pierwszy Koryntian. Koryntian. 3, 18, 19. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje, jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry. Niech się stanie głupim, tylko tu nie zatrzymujcie się, bo niektórzy czytają dotąd No i, i później wychodzą gdzieś tam w swoich życiowych sprawach. I głoszą później no, no, no, ludziom. Odoczenie. Wiecie, co Pismo powiada? My nie mądrzy, ale my głupi. I to całe Ewangelia. Ja mówię, stop, to, to nie jest całe, Bo Biblia mówi, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Amen? Bo to jest cała Ewangelia. Zmarł i zmartwychwstał. Był zbudzony w martwych. Także z mądrością, kiedy Bóg mówi, że dla tej mądrości tego świata nie, nie próbują zdobywać, ona cię nie pomoże. Tak jak, po, tak jak Boże. I tak mówi: Niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Dla kogo to powiedział? Dla każdego człowieka wierzącego. Amen. I nieważne, ile jest sposobności IQ. IQ. <grystanie> Ja Ci powiem, że dla Bożej mądrości On nie przychodzi, Bóg nie przychodzi z wyliczeniem IQ. To my, ludzie, nauczyli się wyliczać. Ile masz, jaki jest stopień, jaki ułatak, aha, aha, kwalifikujesz się. A Bóg w ogóle nie wylicza twojej IQ, On Cię stworzył od łona matki, takiej jaki jesteś, ale włożył swój duch w Twoje serce. Amen? I o tym on mówi, dla mądrości tego świata możesz być głupim, no, ale stawaj mądrym w Jezusie. Albowiem mądrość, 19 jej albo mądrość tego świata jest dla Boga, u Boga głupstwem tego świata. A Boża, ona jest życiem. My kilka miejsc później wezmę w przypowieściach, znacie, jak jest przypowieść Salomona Przypowieści. O niej tam w tej księdze duże są mądrości. Ale znów takie, kiedy wierzący czytają to, e, nie podoba się. Ja, kiedy bywam biznesmenu, gdzieś w jakichś sprawach, w niektórych na stole, na ich biurku, leży e, nie cała Biblia, a tylko Psalmy i przypowieści. I mówię, czytam przypowieści. Od Rana, mówi fajnie. Ale nie możesz wyciągać tego z całego pisma. Lepiej mieć całe pismo przed sobą. Amen? Czytaj rzeczywiście oddzielnie te przypowieści. Oni jest, on jest niesamowite ważne. Ale czasami ludzie czytając przypowieści szukają, mylą się i znów takie mylą, gdzie jest mądrość Boża i znajdują mądrość ludzką. A zawsze znajdzie się ktoś, kto ludzką przyniesie. Nawet w Kościele. Nawet nauczycieli Kościoła, czyli ludzi religijnych, oni spróbują Ci mówić takie mądre słowa, że aż Cie usz uszki będą... <śmiech> I Ty mówisz, wow, oh, wow, wow, jaka mowa! No. I... no... Ja tym nie mogę pochwalić się przed Wami, bo to może mnie nie ta... ta ja, że mam opcję, nie, na obcym dla mnie języku głoszę. No. Ja, I u mnie jest połamany język, bo to bo moja mowa jest taka... <głosy> Jeśli by ktoś by porównał to z ludzką mądrością, to by powiedział, wow, on złamie łamie wszystko, on w ogóle... No, no, to jest tak, prawda. Ale ja mógłbym wdzięczny, że jest Jego mądrość. No. I kochani, zobacz, jeszcze w liście do Koryntian, tamże, pierwszy, w pierwszym list, liście do Koryntian, ja chcę tu prosto wam pokazać, że mądrość jest w Chrystusie, całość, którą my, te treści, które czytamy teraz, żeby to pierwszy, co rozumiał zawsze, że mądrość jest w Jezusie Chrystusie. Mądrość. Nawet Ludzie niewierzący to uznają. Duch nieczysty to uznaje. Nie znaczy Duch, który czasami ludzi prowadzi, niektórych tam. Ja chcę to gdzieś, jeśli e, praktycznie sprawdzić, iść na ewangelizację, porozmawiać z ludźmi niewierzącymi, i jak rozmawiać o czymkolwiek. Nie rozmawiajcie od razu, bić ich w łeb. No. Rozmawiajcie o czymkolwiek. Ale jak tylko Jezusie zaczniesz, albo człowiek się nawróci, albo mu on uciekać będzie. Bo rozmowa o Jezusie od razu jest głupstwem. To nie, ja powiedział, to jest Słowo Boże. Po czemu głupstwem? Po temu, że duchy, które w tym świecie ludzie czasami prowadzą oni nienawidzą mowa o Jezusie. Ja rozmawiam czasami z różnymi ludźmi. Ja mogę rozmawiać z muzułmanami, niektórzy nawrócili się niedawno przez jednego pastora naszego w Moskwie, który był więziony przez 10 dni. I na konferencji, kiedy byliśmy w Katowicach, jego wypuścili następnego dnia, w poniedziałek, i jeden, który siedział z nim w celej, a on siedział prosto za głoszenie Ewangelii, za to, że e, Kościół był w niedzielę e, prowadzony, ja wczoraj, tak e, wieczorem, ucieszał się, przyszła wiadomość zdjęcia z tego Kościoła, że oni dalej spotykają się, i tańczą i chwalą Boga. Weszli ludzie z no, ze służby bezpieczeństwa, znaczy w tych wszystkich, w i ja mówię, ty to tak, idź tutaj i bez zarzutu go posadzili do więzienia. No, bo on Ukrainiec. A taki stosunek do okręceń, niestety, pojawia się, jak tam mówią, bratni narodzie. Bratni? Mhm. Ach, żyjemy w takich czasach. No, w różnych czasach. O czym, i tam byli z nim Muzułmanie było 30 osób w celi, gdzie jest na 5 osób. Cela na 5, a ich 30. No słabo. I mówię tam, Bóg uczynił cud, A z pierwatem, jeden najbardziej taki poważny muzułmanin, który tam u nich był liderem, taki mówił, no co chrześcijanie nie? Gdzie Twój Bóg? Rzeczywiście pastor ten mówił, no, mówi, u mnie aż pęknęło wszystko. Co ja mogę powiedzieć? Czym pochwalić się? Nie ma czym chwalić. Też się ty Za co? Za głoszenie Ewangelii. Mówię, no zobaczymy. Tak prosto, kim on mówi. Zobaczymy. I okazało się, że tego chłopaka, pastor w ciągu tych dni żadnym palcem nie pknął. Nie dotknął. Nawet nie go tak chronili, a ich pobili tam każdy dzień. Hmm. Ten mówił hmm. coś... To... Później tego wypuścili z celi, a oni się zamienili telefonami. I on dał mi też, ja otrzymał wiadomość, kiedy on powiedział, że słuchaj, proszę młodzież, bo zadzwonił do mnie i po, po, jeden z nich nauczył się z tych, mów, e, tych e, radykalnych e, islamistów. I, a, a ten ich przywódca on zadzwonił i mówił, słuchajcie, chrześcijanie, módl się o nas, wiem, że Twój Bóg jest żywy. Wiesz? Wiecie, jak islamowski świat się nabudzi przez Jezusa Chrystusa. I nie patrz na wszystkie tam wiadomości, to, to wszystko się zmieni. W Jezusie wszystko się zmieni. Twoje życie zmieniło się. Amen? On prostu nie wiedział ten a oni Czeczeni. Ja mam przyjaciół, ja w wojsku służyłem z Czeczenami. I czyczenie to jest najbardziej radykalny są na świecie. A oni nie wiedzieli, że kilka lat temu pierwsze uwielbienie w tym kościele, cały rok, przez pół, nawet prawie dwa lata, uwielbienie prowadzili Czeczeni, które nauczyli się w moskwie Oni tam z jednego. I oni tam, aleluja. Aleluja, Bóg jest żywy! Alleluja! Oni tak byli groźni. na konferencji przyjeżdżali. Ja jeden uczył się w szkole, ja tam nauczyłem czas od czasu w szkole. On przyjeżdżał do w i nauczył się. I uwielbienia on, oni prowadzili. Złań Kaukazu oni sami mieszkali w Moskwie. <ścoughs> ja mówię, to jest niesamowite. Ale mądro, mądrość jeszcze się Ja prosto, kiedy słuchałem tego brata, tego pastora, mówiłem: Dzięki Boże, że Ty dał mu mądrość, nie sprzeczać się. A co sprzeczać się? Mądrość Boża sama siebie pokazuje. Amen? Hmm. Nawet nawrócenie ludzi tego świata idzie przez mądrość Bożą. Przez Ducha Świętego, ale i w mądrości Bożej. Też. Cała mądrość jest w Chrystusie. Koryntian, jeszcze jedno miejsce pismo tutaj, że w pierwszym liście do Koryntian 1:18 i do 24, Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienie, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: W Nidź obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badać w biegu tego? Czy Bóg, czyż Bóg nie obrócił głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, Przeto to upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Takie dziwne. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy e, mądrości poszukują, Grecy poszukują mądrości ludzkiej. Wy znacie, że obraz Greków był taki, że tam była zawsze e, filozof, no, g, po, Poszukiwanie mądrości ludzkiej. Wszyscy filozofowie jechali do Grecji, żeby mądrości posłuchać. Sokratesa, tam innych, prawda? No i do cytuję. czas ale cała mądrość jest u Boga, prawdziwa. I my, napisano, zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów, prawdzie jest gorszenie, a dla Boga, lub głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Tam, gdzie jest mądrość Boża, tam jest moc. My usłyszeniem, usłyszenie, co chodzi? Gdzie jest mądrość Boża, tam jest moc, i nie rozłączy, jak z siostrą. A tam, gdzie jest ludzka, wydawana za Bożą. Znaczy, można mieć taki wygląd religijny, takiej mądro, mądrości, chodzić, taki, mądralę. Tak. A mądrość Boża to jest duch. On przychodzi, może być wówczas, w tym momencie, kiedy bardziej tego potrzebujesz. Amen? Mądrość Boże, Cię wyprowadzi z każdej trudnej sytuacji, jaka by ona okropna, czy niesamowicie czy straszna by była, która by tylko nie przytrafiłaś. Każda trudność. Ja znam, że każdy duchowy wierzący człowiek chce wyleczyć z trudności duchem. <słuch> Mówię, dzisiaj Ty możesz otrzymać cud od Boga, to prawda. I tam dużo mądrości nie potrzebujesz. Ale żeby żyć za Jezusem, żeby żyć na tej ziemi, to jest potrzebna Boża mądrość. Amen? Będę Ci ci w tych nauczaniach, jak Boża mądrość potrzebna dla budowania domu, dla rodziny. Nieludzka. Teraz świat tyle ma menu dla rodziny, <grym> że już ja <się> sobie. <grym> tyle menu też dla Kościołów ma. <grym> Widzisz w Internecie tam jest mnie, jak prowadzić kościoła od A do a, a. A do Z. Sorry. Mój język ostatni jest ja, a w Z. Od A do Z. I... I o mądrość Boża. Już dzisiaj Ty będziesz, już ona jest, bo jej Duch Boży jest Tobie. A On jest duchem mądrości, słyszysz mnie? Tylko On chce, żeby Ty znalazł Go w tej postaci, jako mądrość, żeby Ty zaczął z Nim chodzić w tym i od Niego czerpać tą mądrość. Amen? Że Ty widzisz, że Twoje sytuacje zmienią się, kiedy ty poznasz duch mądrości. A kolosam, kolosam. List do kolosa, dawał Apostał pisze. W poprzednim miejscu pisma, 30 wierski, ja czytałem, że w Chrystusie, który stał się dla nas mądrością. Cała ta, to, co chcę na początku tego całego to powiedzieć, że ja mówię, że cała mądrość jest w Jezusie Chrystusie. Cała mądrość jest w Jezusie Chrystusie. Mogę jeszcze raz powiedzieć jedną rzecz. W niebie tej mądrości już nie potrzebujesz. Ty będziesz tam sam, po tak, prosto z Bogiem. Rozumiecie? No, twoje życie jest wieczne. Ono tutaj zaczyna się wieczne życie. Ale tam mądrości już nie potrzebujesz. Mądrość tam, która potrzebna, tylko tu, tu, tu, na ziemi nam potrzebna. Mądrość, która jest od Boga. I ona mieszka nie na poziomie umysłu, w czymś prawie. Ona używa umysłu. No od razu nie trudno wszystko nie wiedzieć, to wszystko w nauczaniu. Ona nie mieszka w umyśle. Mądrość Boża jest uniwersalna. Jeden chłopak, jeden mężczyzna nawrócił się się, Takich historii jest dużo. ale prosto teraz przyszła. Mężczyzna. I lekarze stwierdzili u niego tam cały spis a, psychicznych i umysłowych chorób. Rozsianie tam, czego tylko tam nie było, czy schizofrenia, to, to cały spis tam. I on nawet troszeczkę gdzieś w zachowaniach, tak widać, było naprawdę, nawrócił się. I to było początki tego kościoła w Polsce. Ja im się z nim przyjeżdżali grupy tam z Kijowa, z Warszawy, polskie grupy też. Pomagali tu i ewangelizowali razem. Ale jeszcze ja nie wiedział, kto wyjdzie na ulicę, kto będzie. I mówię, Boże, jeśli ludzie nie wyjdą, to kamienia będą. I ten mężczyzna, starszy człowiek, on powiedział, on tak mówił, to, że, że ja pójdę. I ja mówiłem, no jak on pójdzie? W niego? Tam, on pokazał mi ten spis chorób psychicznych tam z I, że Boże, ale ten człowiek przez dwa lata wychodził i głosił Ewangelię na ulicę i nawracali się ludzi. Kiedy on był w Jezusie, mądrość Boża działała. Niestety tak stało się z jego psychiką, tak życie potoczyło się, coś tam w życiu stało się. Bóg go nie uzdrowił, Bóg go wziął do siebie po prostu. On odszedł. No, on, prawda, już był i nie młody wiekiem. Już. Ale prosto mówię, że niektórzy z nas myślą, że dlatego, żeby mądrość w nas poruszała się, trzeba by mieć taki super umysł. Jak mówimy dzisiaj, akiu musi być tam wszystko w ogóle. Mądrość Boże w ogóle nie potrzebuje tego. Ona potrzebuje Twojego serca. Twój duch jej potrzebuje. Ona mieszka w duchu. A ludzka w rodzinie. Jeśli Duch twój zapozna się z mądrością Bożą, to wszystko, co Ty poznasz, Bóg to pomnoży. Zauważyłem, że wierzący ludzie, oni najbardziej mają być pomysłowi, jak uboskać, kreatywni. To jest prawda. To jest prawda. W historii największej wynalazki też znaleźli też ludzie wierzący. Mało kto o nich mówi. Bo staram się to pokrywać, to, to nawet ci sami, którzy to, oni też trochę ukrywali. Ale ja opowiadam, że największe wynalazki Przychodzimy od ludzi. Pomysły przychodzą od Boga. A głupstwo, a tego się, a takie głupstwo, realne. wydające się za mądrość. Bóg da prosto ideę i pokaże mądrość, duch, duch mądrości, przyjdzie w Twoje życie w różne sfery. Pastor Henry Modowa, który był u nas dwa tygodnie temu. Nieco więcej. On dzisiaj głosi, wczoraj dzisiaj w jednym kościele w Stanach. Gdzie jest pastorem, którego ja też znam, tego pastorem. A w ich kościele w pewnym momencie oni dużo siali na Boże Sprawy. Ludzie tam przynosili swoje majątki, prosto oddawali swoje i jakby, yy, ale potrzeby tego świata jest duże, rozumiecie? I a, ludzi, i pastor tego kościoła był bardzo ofiarny, i te ludzie byli tam ofiarni, a nie oddawali tyle ty, co mieli. a Bóg im dawał jeszcze inne zadania, większe. Kiedy dał wizję temu pastorom, powiedział, my w ogóle nie znamy jak to, to wszystkiemu temu, Boże, ty takie rzeczy mówisz, to jego syn już opowiadał, teraz jego syn jest pastorem. A syn starszy ode mnie, on ma gdzieś około 65 lat już. Tak od tamtym czasie, ten kiedy pastor mądro się boże, niech twoja mądrość przyjdzie do mnie, <grym> w pierwszym rzędzie siedział ten człowiek. A, Sanderson miał, na tym, na tym, miał nazwisko takie. I ten człowiek był kilka razy tylko kościelny. I, I tam na tym kazaniu mu przyszła myśl. Tam było odkazania coś o kurczaty, kurczaki, kurczaki. <grystanie> A on mówi, o, to jest pułkownik Sanders, który zapoczątkował kfc to znacie kfc Nie tak? I zarobił. Później on dawał dużo, oni pieniędzy dużo kierowali na ewangelizację, na Boże sprawy. Nikt o tym nigdzie w, w, w tym wiadomościach w te tego nie usłyszył. To nie wszystko, gdzie Ci potrzebna mądrość w finansach. Chociaż i ta strona, poczemu jeszcze ona gdzieś się jest i chroma to tylko to. I to, co Ty w tym nauczaniu wezmiesz, to poprawi Twój stan. Bo Bóg dał Słowo. I w Kolosa pismo opowiada, my na wstępie rozmawiamy tylko o tym, że mądrość, cała mądrość jest w Jezusie Chrystusie. Kolosan 1,28 i 2, 3, 1,28 i 2 rozdział 3 wiersz. 28 czytam. Czy Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania w Jezusie ukryte skarby. Ludzie szukają, wyrywają nawet z kontekstu Pisma, jakieś słowa, próbują ich użyć żyć. Później jedni drugi oskarżają wierzący, że nie wyszło, że to nie działa. A ja mówię, cała mądrość jest w Jezusie Chrystusie. W Nim znajdź to, i udzidzisz rezultat. Przyjmij mądrość od Jezusa. Całe skarby, cały skarby, Biblia mówi, w którym są ukryte w którym są ukryte wszystkie skarby. Znacie, co takie skarby, nie? Kto z was widział skarby? Kino? Kino chyba. Albo może ktoś domowy. No, no. no, jeśli macie, to po części, część dzielcie na Bożą sprawę, a część na sprawę. Nie zapomnijcie. I no, ja mam na uwadze takie skarby prawdziwe, nie tylko symboliczne. Bo ja znam nas, nas. Bieżących ja dobrze znam. I jak możemy symbolicznie skarby To mój skarb. Dobrze, jest ty zmysłowy, symboliczny człowiek, ale skarb, on ma jakąś wartość. Amen? Ma jakąś wartość. I, panie, a, ot, Biblia mówi, że w Jezusie, Chrystusie ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Skarby, mądrości i poznania. Musimy, tak jak sobie tak pomyślałem, musimy wziąć te skarby i korzystać z nich na ziemi. Potem mówi problem, że ludzie oskarżają się w kościołach, jedni na drugich, że po czemu głosicie taką Ewangelię, po czemu tamto, ale weź mądrość Boży, Bożą i korzystaj z tego, co Bóg Ci dał. Amen? Żeby i świat też mógł skorzystać z mądrości Bożej dołączając do Boga, Kochani, zbliżać się, poznać mądrość Bożą, to jest wola Boża. To jest wola Boża. Jedna obietnica, na której stoję w całym tym nauczaniu. ja w sumie nawet z powodu tej obietnicy stałem w modlitwie, o ludziach kościoła, o każdego z Was, o Kościół, o sprawy Boże, o wszystko co jest w Bogu, żeby stała na tej obietnicy, a później prosto Bóg powiedział, teraz nauczaj o, o tym słowie, o mądrości. Teraz weź, ja nie pierwszy raz nauczę o no, Teraz nawet w tym nauczaniu, każdym razem Bóg daje w moje życie nowe objawienie. Ja odbieram ja nowe rzeczy całkowicie i znam, że z nich będę korzystać. niepraktyczne. praktyczne. Tak, od obietnica, która jest proroka Izajasza, na której stanąłem, ja znam, że Bóg to czyni. Mówi Izajasza 45, 3. Izajasza 45, 3 wierset. I dam Ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że ja jestem Pan, który Cię wołał po imieniu Bóg Izraela. Kochani, to jest czas, w którym Bóg otwiera swoje prawdziwe skarby dla Bożego domu, dla Kościoła, dla Twojego życia. Jeśli człowiek Boży, wierzący człowiek nie chce tego poznawać, Bóg nie będzie biegał za nim, żeby... No, rozumiecie? Jeśli Ty otworzysz serce i powiesz, Boże, ja chcę to poznać, to On da Ci ona włoży cię skarby, przez które podniesie cię w te poziomy, w których ty możesz być skuteczny na tym świecie. Twoja pomyślność i skuteczność jest w Jezusie Chrystusie, Powiedz Jezusie Chrystusie. Jezusie, Chrystusie. Jezusie Chrystusie. Nowy Testament mówi o tym tak: 10, 10 Jana. Zły jest, albo przychodzi, to pisano, w tym świecie cały czas przychodzi aby tylko kraść, zażynać i zabijać. To jest jego cel, praca, zawód, jak chcecie nazwać, profesja. On jest złodziejem, kłamcą i o to tylko, co czyni, on okrada życie. Widzimy skutki tego w życiu ludzi, których widoczne, a u wielu ludzi to niewidoczne, on obkrada po trochu. I ludzie jeszcze, nie wszystko jest w porządku. Ja nie... Idź do Boga, nie, nie potrzebuję, ale nie. <grafy> Ale złodziej, on nie pyta w ogóle. Widzieli złodzieja, który uprzejmie pyta, czy mogę cię okraść? <grafy> on po prostu pada, oczekuje momentu, mówi, o! A ja mu wierzącym daję tyle mu momentu. Dlaczego on musi okradać Boży Świat? Dlaczego Boże ludzie mają być okradani cały czas? Jezus powiedział, że zły przychodzi, by tylko kraść, zarzynać, zabijać. I w tym samym wersecie, bo to jest tylko połowa tego wersetu, Ale druga połowa Jezus przyszedł, aby dać Ci życie w obfitości. Amen. I ta obfitość nie jest e, znaczy złotym e, łańcuchem naszym. Tak, Oo. To było w 90. latach, była moda taka. Im <grystanie> szersze ogniwo, tak? Ogni, jak się nazywa? Ogniwo? Im szersze ogniwo, tym bardziej, ty jesteś też modnym tak? Ha, Nie, jeśli was to jest, ja normalnie robię. No, jeszcze na zdrowie, to nieważne, dlatego nie ma, to nie jest z 90 lat, to można je w, w tych, w tych uchłach, to znaczy. Ale Ale on mówi, jeśli obfitość Boża, ona przewyższa tą.. Ty... Rzeczywiście, ta materialna obfitość też w tym jest, ale to tylko część. Co taka materialna obfitość? To możliwość korzystania z pewnych rzeczy na tej ziemi. Bo to tyle. Sami w sobie pieniądze, te zielony papierki, zazwyczaj nie zielony, czasami niebieski. Czasami czerwony trochę. <grym, grym>, Pomo jak się wydaje. <grym, <grym, i... Ale nie stanie sobie niczego nie znaczą. Ale ludzie o nich ubiegają się strasznie. Wow, nie mam ich papierków, nie, nie ma. Ktoś nie. Nawet ja powiem Ci jedną rzecz. Nawet złoto i srebro niczego nie znaczy. Pastor, co to za nowe nocze? Biblia po pierwsze mówi, że całe złoto i srebro należy na Bogu, na ziemi. Nawet diablo, który nagrabił, to on o tym wie, on o tym wie, ale ono i tak należy Bogu. Całe złoto jest srebro, który tylko nie, które jeszcze nie dokopał się nawet człowiek, on należy Bogu. I to, które w ludzkich kieszeniach, i, i to, które w szwajcarskich bankach, i to, które gdzieś w Deutsche Bank, i w BGZ, i gdzie tam jeszcze twoje konto istnieje. Znaczy, należy <laughs> Bogu należy też. Nie pytaj, żeby Ci Bóg to udowodnił, bo zniknie. Mm. <laughs> I posłuchaj. No, poczemu ja powiedział, że srebro i złoto też nic nie znaczy? Po, po tym, że jeśli ty za nich nie... Ono dane, dlatego, że za nich się coś... To jest środki, rozumiecie? A jeśli ty za niego nic nie możesz... Wziąć to po co ci tam? Nagromadzisz to, zrobisz sobie... I co? <laughs> Według Boga to tylko środku, no. Nawet złoto i srebro. My myśleliśmy, że nie był tylko złote i srebro i złote i srebro. A jeszcze ty za nich nic nie możesz. Rozmawiałem z jednym człowiekiem i ja mówię, mam wszystkiego wybrać. Dawno to było. W sensie tego żelaza. Żółtego, tyle, ile sobie człowiek tylko może oprzeć. Ale stałem w życiu takie takiej sytuacji, którą prosto mnie nie dają. Żona odeszła, dzieci od niego odeszły. Z go tam coś na to. To jest taka ogromna, trudna sytuacja. I śmiertelna choroba na ostatnim stadium, które nawet nie pomagają tym wszystkie on no, tak się poważnie. Ale Boga jest wyjście. I on się na był już nawrócony. On wiesz, że południu tak. I później tym, co miał, służył długo. Jeśli Ty masz to, i niczego, ja mam, nie. Znaczy, on nie mógł być zdrowy sobie już. To bym mógł wyznaczyć, że Bogaci też o nie rano. Nawet w naszych czasach, mówimy przy wszystkich technologiach, ale jednak bogaci też umierają, od chorób też. Wydawało się, że się ma tyle pieniędzy, co on może nie może kupić sobie zdrowia. U mnie też umierają. Ale w Bogu jest szansa, że Bóg może dać mu szansę jeszcze na, ży na życie na Ziemi. Amen. I bo dam Ci schowany w mroku to jest podstawa tego całego nauczania, które nas będzie dalej w następnych spotkania. Ten. Dam Ci schowany w mroku skarbę, Izajasze 45 czy i ukryte kosztowności. Dam Ci, mówi Bóg, Słowo Boże także naucza nas prosić o mądrość. To jest Nowe Testamenty. To, czym ja będę dzisiaj w modlitwie posługiwał się. Biblia mówi tak, Jakuba 1,5 Jeśli komuś brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie Mu dane. Jest taka modlitwa, jest takie słowo. Rozumiecie? Ty prosisz w prostocie serca, tylko z Dlaczego ja dzielę się tym słowem? W sumie ja mogę Cię w, trzech, kilku, w kilka trzech słowach powiedzieć o tym. Ale ja próbuję wywołać w Tobie wiarę, żebyś Ty stałeś wiarą przed Bogiem. I zaczą, zaczął, bo na początku ja dzisiaj mówiłem, że z Bogiem można chodzić tylko o wiarę. Miłość, bojaźń Boża i wiarę. Ty może, ty tylko tak masz relację z Bogiem. Mądrość Boże Cię w stosunkach z Bogiem nie potrzeba. się zrozumiemy. Po czemu? Po temu, że mądrość potrzebna na tej ziemi, w odniesieniu do ludzi, do spraw ziemi i tak dalej. Mądrość potrzebna w stosunkach z Bogiem. Tam potrzebna wiara, miłość i Boża bojaźń. Amen? Słyszycie. Nie musisz być mądralem przed Bogiem. Jeśli tak było przed tym, dzisiaj od ja tego wyrzekaj się, bo Boże, już nie będę przed Tobą udawać mądrego. <grym> bo ja znam, że... <grym> To po części wywodzi się od tego starego człowieka, którym bycha rządziła, rozumiecie? I my przed Bogiem też chcemy być takimi twardzielami, jakoby On nie znał naszego serca. On mówi, ja nie patrzę na wewnętrzne Ja że znam Cię, kochani, chcę zmienić twoje serce. Amen. Potem udawać mądrość przed Bogiem to jest nieskuteczne. <grytanie> Ale życie wierzące tak jest, ja zauważam, bo, bo, bo, bo Boże, nawet w modlitwach ludzie tak modlą się i oni jakby stają, szukają słów, pytają, pastor, jak, może nie to słowo, ja, ja, ja mówię, ty nie musisz być mądrym w modlitwie swojej, ty mógł prosto bądź sobą i swoim sercem, amen? Używaj wiary, wzrastaj roz, w Jego miłości, przyjmuj Jego miłość, choć Bożej bojaźni. I to twoja relacja z Bogiem. I ty nie musisz mu powiedzieć, jaki nie, nie to słowo powiedział, ja nie te słowa, jakieś nie to słowo. Posłuchaj, on cię słyszy, nawet bez słów. Po on sam oczekuje, że ty otworzysz usta i będziesz mówił do ustami. Amen? I on mówi o mądrości, że ty możesz ją poprosić. Boże, daj mi mądrość. Daj mi mądrość. Daj mi poznawać twoją mądrość. Jakub też mówił w trzecim rozdziale, 13 i do 17 wiersetu, on tam porównuje pewną rzecz, ja już blisko do końca, nie Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowany u nimi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak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 Jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Widzicie, mądrość owocna. Tam, gdzie jest mądrość, tam jest owoc. Tam jest rezultat. Tam jest rezultat. Niestronnicza, nieobłudna i to ty tylko początek spisu. Wszystkiego, co jest o niej w Pismie. I kochani, to, to co chciałam powiedzieć, niech dzisiaj, jeśli Ty znałeś, że Twoje życie gdzieś było położone na mądrości tej ludzkiej, wyrzekaj się, żeby nie iść tą drogą. Zacznij prosić Boga, żeby poznawać mądrość Bożą. Bo tak będę mądrał się dzisiaj z Tobą. Potem może zobacz, jeśli my mylimy się i Kościół, mnie bardziej interesuje, że Kościół teraz, bo inaczej świat nie pozna, jeśli Kościół to nie wyda na świat, rozumiecie? Ale interesuje tylko Boży Kościół. I ci, którzy my jesteśmy na dzisiejsze nabożeństwie, i ci, którzy usłyszą w internecie kazania. Posłuchajcie, kochani, ważność jest w tym, żeby my przyjęli, przyjmowali Bożą mądrość, aby nie chodzić w tej przyziemnej, jest taka stopniowa, ziemska mądrość. Przyziemna, zmysłowa i uniczna. Wiecie, że w ludziach jest demoniczna mądrość. Nie po temu, że demon tam błysk oczami. Bum, bum, bum. Nie. Ona taka chytra, zamaskowana w różne... I ludzie mylą się tym w tych rzeczach. się wow, tak tym mieć, bo to chyba mądrość. Niech to, że... Ale tam, cię tu Boży, On, on prowadzi życie. On Ci daje owocne życie. Amen. On owocny że On daje Ci życie. I ja nie prosto Cię radzę, ale, e, proszę Cię, błagam Cię, wstawaj w Jezusie Chrystusie, w Jego mądrości chodzić. On będzie Cię jem dawać. Ty prosisz, on daje. On daje. On ma różni się od ludzki. ty. Ludzka mówi, ona zaczyna się jego zmysłowo ziemska, zmysłowe i dalej demoniczne świat. Ja nie mówię, że tam człowiek jest demonizowany, prosto prowadzony różnymi innymi duchami, demoni to duchy, demon to duch inny, no, różne złe duchy. One też ponadnaturalne naturalne stworzenia, no ponad duchy. Ale jedynie mądrość prawdziwa od Boga, która jest w Nim, w Chrystusie Jezusie. Duch święty ją przykazuje Tobie, on jest Tobą. Jeszcze kilka takich znaczników, wyznaczników. Mądrość i świętość, ja będę to nauczył, kiedy nie będzie kilka takich, może być jedno spotkanie, dwa z nich, będę o następnym na przykład. Będzie, ja będę Wam pokazał mądrość Salomona. Jaka jest, bo to może ona jest ważna. W Biblii ona wyróżniona. Ale ona ma pewien jeden niedostatek. Bo skończył on z 800 żonami. I więcej. Znaczy mądrość, pamiętaj, która jest w Jezusie Chrystusie. Ona opiera się na świę, także na świętości. Czyli mądrość i świętość mają mieć w balansie. Tak jak u samolota jest dwa skrzydła. Bo jest ludzie, którzy chcą tylko mądrość, mądrość bo za jaką cenę mądrość, wszystko mądrość. Ale balans jest tym, że jest mądrość i świętość Jezusie. Amen? Wy usłyszeli mi? Nie możesz wyłączyć mądrość. Do czego by ona nie dotyczyła? Ja Ci pokażę mądrość w każdą sferę życia. Pokażę, jak mądrość działa w finansowej sferze. Nie mówcie, że Wam to niepotrzebne. I Ona się wyznaczy nie jedzie niczym. Ale chyba je. każdy człowiek coś je. Ja rozmawiam z wierzącym. Nie, pastor, ja ja pieniędzy nie potrzebuję. Halleluja. Halleluja. Tylko w nocach mnie wszystko boli, ja nie mogę żyć. Ale tak jak nie potrzebuję niczego. Ja mówię, tak nie, nie mówił, tak nie bywał. Ty przede wszystkim rzeczywiście, ty potrzebujesz Boga. Ale Ty musisz uznać przed Bogiem naprawdę i wziąć mądrość w każdą tą sferę i już dzisiaj to będzie zmieniać razem z Bogiem w Twoim życiu. Aleluja. I mądrość i świętość, uświęcenia. Ty nie stajesz świętym w jednym dniu. Ty uświęcasz się w Jezusie. Amen. Przez krew Jezusa. Nie chodź karmić, karmić swój grzech. Jeśli jest grzech, dzisiaj nawet na Bożeństwie, przy tym jak pomądł się, krótko powiedz Bogu, Boże, ja przepraszam Cię i wyrzekam się tego grzechu. Amen. Nie noś to, niczym to sposobem życia. Z czasem ty widzisz, jak grzech zostawić. Nawet dzisiaj. Nawet dzisiaj. Bo cała moc jest w Jezusie Chrystusie. On zwyciężył grzech. Amen. On zwyciężył. Aleluja ale także pamiętacie to, co chciałbym ja jeszcze dzisiaj powiedzieć na jedną minutę prawie, że Kościół, czyli ludzie wiary, oni powinni, czyli my powinni, Kościół powinien objawić mądrość Bożą i chwałę Bożą na tym świat. Takie jest zadanie. To nie ja daję to zadanie. To Bóg oczekuje od Kościoła i do, do, osobno w ostatecznych czasach. Teraz czasy dosyć napięte. I ja my blisko ostatnich czasów na tej ziemi. Ro rozumiemy się? My nie znamy, kiedy koniec nastąpi. Dzisiaj nie rano przyszli jedni ludzie powiedzieli, że już o rodzinę Jezusa, tam, któregoś tam <grych> zadzwonili do mojej drzwi. <grych> ja byłem sam przygotowywał jeszcze spotkania. I, I ja mówię, kto tam? Chyba ktoś zapomniał kluczy z naszych. Nie? Dzień dobry, ja mówię, dzień dobry. Zapraszam Pana na urodziny Jezusa. Ja mylę. A ja im powiedziałem, już był na tych urodzinach. Co kolejno? No tak, to będzie kolejny tam za kilka dni. Ten... <grystanie z klasztą> Nie chciałem jej straszyć, Wiecie, kto to mówił? To mówili świadkowie i kek? I chowych? No, tych, owszem, od tych. No, my teraz o doktrynach nie rozmawiamy, o cudzych doktrynach, to nie ważne, to nie nasze. No. Ale ja mam na Was tylko to, że prawdą jest, że my żyjemy w ostatecznych czasach. To jest prawda. To jest prawda. I Bóg mówi, że te czasy użył mocno, że chwała Boża będzie niesamowicie, jakby powiedzieć, na tej ziemię objawiać, ale Kościół, tych czciciel, miliony, które Bóg znajduje, które poniosą to. I zobacz, co Pismo powiada o mądrości, jak ona objawia się na ten świat. Ktoś by mnie w, w Kościele powiedział, nie, to mądrość to nie nasza sprawa, ja nie potrzebuję. ja teraz Bóg oczekuje od Kościoła, że, zobacz, napisano Efezjan 30. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności... A wy znacie, że w, nas, w naszym mieście, w Łodzi, rządzą także nadziemskie władze i zwierzchności. Nie te, które na Piotkowskiej władze. No, ale nadziemskie jest, jest duchy, które trzymają tu nędzę, duch nędzy, który trzyma miasto. rozumiecie Alkoholizmu, biedy, tam przemocy, różnych seksualnych, y, niewłaściwych rzeczy. Roz, rozumiecie? Tam jest rodziny, które cierpią, przemoc rodzina. W tej chwili my tu rozmawiamy, prowadzimy spotkania, a ktoś cierpi w swoim domu. To jest prawda. U nas mało ludzi mieszka w mieście. Nie 500 ludzi, a 500 tysięcy, nawet więcej. I, i widzicie tam... I różne duchy, te nieczyste, złe duchy, całe terytoria mają, całe podwórka, całe, powiedzmy, ulicy za sobą mają. Tak więc, <sum> tak, mówi, że ja znam, że ja, ja głoszę o tym i my znamy, że jeśli Ty w Bożym Kościele prawdziwym, jeśli Słowo Boże jest Twoim życiem to z Tobą wyjdzie Ewangelia w chwale Bożej, Ewangelia Bożego Królestwa i będzie zmieniać życie tych ludzi, powrozy będą spadać. Ale żeby zdobyć tych ludzi w Jezusie, żeby przyprowadzić ich w e, przymierze z Jezusem, potrzebna mądrość. Słyszycie mnie. Nawet w ewangelizacjach. Ja byłbym wdzięczny za wszystkich, którzy poświęcacie się w ewangelizacji. Cały Kościół na to powołany jest. Amen? W różny sposób. Ktoś siedzi na ulicy i tam prowadzi, ktoś siedzi do szkoły, ktoś w swoim domu, ktoś w swoim bliskim głosi. Amen? Ty dzielisz się swoim życiem, to co poznasz. To jest głoszenie Ewangelii. I moi drodzy, świat Biblia mówi tak, aby teraz na ziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Przez Kościół, przez ludzi wiary, przez Twoje życie na ten świat przychodzi mądrość Bożą. Wyobraź sobie, tak postanowił Bóg. Tylko, że nie mądrość mądrości ludzkiej, że taki, powiedzmy, lektor Sobor taki, poważny profesor taki. Ja lubię profesorów. U mnie jest znajomy. U Ciebie jest znajomy profesor? U mnie jest. Ale... no, no Bo oni tu pracowali nad tym, żeby stać profesorami, prawda? To jest trudne. Ja nie mówię o tych, którzy kupili sobie Ja mówię o tych, którzy pracowali nad tym. I to jest ich praca. To jest niesamowita praca, szacunek dla niej też, amen, szacunek. Ale chodzi o to, że nie przez profesorów, nie przez nas mądrych ludzi, wśród ludzi poznają to świat, a przez mądrość Bożą. A ona gdzie jest? W Jezusie w Chrystusie, amen. Ona dosyć prosta. <grym> Jezus umarł i w i wstał, ale w Nim jest cała mądrość, na każdej sfery życia, niesamowicie, co jest dla życia w rodzinie. Kiedy duch mądrości przychodzi w rodzinę, ja mówię, o, Boże, nie potrafimy niczego w tym, ze wszystkimi poznaniami tego świata. Jak mądrość przychodzi w Twoje materialne rzeczy, czyli finansowe sprawy, różne materialne, nie tylko o finansach, to zmienia się wszystko. Jeśli mądrość Boża Boże przychodzi w Twój biznes, Twój biznes niesamowicie się zmieni. Słyszycie? Hallelujah. Dla świata to jest głupstwo, jak mu jeszcze dalej z Wami. Mnie jest znani biznesmeny w Polsce, Polsce znają, no znajomi. Kiedy oni modlą się językami ze ja raz właśnie z my nimi, nimi, czasami modlimy się razem, oni przychodzą, żeby modlić. modlili się. I my modlimy się w językach duchowych, wiecie? Ja sobie raz, my, my, my byli raz w siedzieli i ja sobie myślałem, on jest dosyć znany człowiek, odmówił się językami, jeśli jego wspólnik, kolega, który <grywać> nie wierzą, oni od razu powiedzieli, że on jest normalny, jak my możemy z nim mieć te sprawy na miliony, miliony tych no, inwestycji, jeśli on się odmówił językami. <grywać> Ale cała mądrość jest z Jeszczech Chrystusem. Przez jego życie. Tyle Bóg czynił, ja mówię, Boże, Ty czynisz cuda. Ja on powiedziałem, że tam, gdzie mądrość, tam jest moc. W jednym momencie człowiek może przejął powyżej stu osób no, uchodźcy, tak, uchodźcy. Uchodźcy to się. I właśnie te, które jest różne uchodźcy, ale to ci na plan, te, które prosto umieszczyć się wojny na bosą. Bez niczego, z rodziną, z dzieciakami, z dziećmi maleńkimi. I on powiedział, że nich będę się troszczył, opłacę ich mieszkanie, on opłaca im, te, jak mówię, ich, gdzie mieszkają, wyżywienie. To, y, zatrudnił z nich teraz 32 osoby, wziął, i to wszystko ze swoją kosztą. po tym, że u niego jest zbędny pieniędzy. Ja znam jego stan. Ja modliłem się z Nim, kiedy On był jeszcze w bankructwie, kiedy był straszny w bankructwie. A teraz wszyscy chcą z Nim zaprzyjaźnić się. dobra. Ale mądrość Boża jest u Boga i przechodzi na Twoje życie. Ona także da na także dana Tobie od Boga. On Duch Mądrości. On nie potrzebuje, jeszcze rozmowy twojego super myślenia. On potrzebuje tylko Twojego serca, które Ty i tak oddałeś Bogu to weź i mądrość, która jest w Nim. Prawda? Amen? jeśli Ty oddałeś serce Jezusowi, to weź i mądrość Kościół. I od, on mówi, przez Boży Kościół Bóg objawia swoją mądrość nawet nad ziemskim władzom. Oni nawet poznają, wow. Tak świat. w całości nawraca się z tą mądrością kiedy ja powiedział, chwała wyjdzie, nie niedawno Bóg przeszedł w takim słowem. Ja mówię, Boże, była obecność mocna. I ja mój Boże, ja wiem, że chwała wyjdzie. Ja znam, mam takie objawienie. Ja mam objawienie, że chwała mocno wyjdzie na ulicę w kraju, w Polsce. Żeby zbawić ten świat, żeby i Ty będziesz uczestnikiem tej chwały. Miliony ludzi w kraju będą uczestnikami Bożej chwały. Amen. Ale tak bym powiedział, że... Ja mówię, po gdzieś te dni? Ja raz wstałem rano, a już dzisiaj. Was tak nie było. Ja mówię, dzisiaj. Ja takie taką noc i sam z Bogu Ja mówię, wow, to już dzisiaj. Przygotowałem się. Ja przygotowuję się? Ja. Zapiąłem. Poszukałem dobry krawat też, jak dzisiaj. Ja rządzę na co? Ja mówię Boże, to już dzisiaj. Już dzisiaj ja wiem. Ale on powiedział, nie, ja tylko prosto daję Ci znam. Ja mówię tak. A dlaczego jeszcze? I on zaczął mądrości mówić. Mówi, mów słowo mądrości. Jezus, kiedy on uzdrawiał, przed tym zsiadał i nauczał Cię. Mówi, ja Cię nauczam i, i na, daję Ci namaszczenie. Amen. Żeby Ty mógł sam iść. Kiedy Ty masz mądrość Bożą, to chyba niesamowicie wyleje się na ulicy miasta. Potem może Ty znasz jak zbierać? Żniwo. Bez mądrości Kościół nie może nawet żniwa zebrać. A z mądrością będzie skuteczny. Amen. Bez mądrości twoje życie nieskuteczne. Wszystko będzie czasami... Prawda jest w twoim życiu. Powiedz mi praktycznie. Bywają w twoim życiu sfery, które podobnie jak działały yy, ten portfel. Bywają? Nie, no nie unikiwacie, bo a, no, no, was nikt nie, nie rozpoznał. Ja żartuję, ale... Mniej więcej coś była podobne w różnych sferach, czy ze zdrowiem, czy z relacją, czy ze stosunkami, czy czy z pieniędzmi. Ktoś powie, no z pieniędzmi to na pewno. Przychodzą i odchodzą. Iby nie przyszło, zawsze odchodzą gdzieś. Ileby nie przyszło, zawsze gdzieś odchodzą. Ja jednemu człowieku powiedział, on mi też tak mówił, pastor, no cały czas pieniędzy, ja tak dużo potrzebuję. Ja mówię, no ty że miałeś. Weź to i to. Nie no. I ja tak pomyślałem, mówię, mu dużo pieniędzy przychodzą, nie małe. A cały czas on mówi nie ma, nie ma, nie mam, nie mam. Ja mówię, Wie, weź to by twoim pieniędzem, bo dobry pastor. No pastor to pastor. A mówi, co to jest? Ja mówię, Słowo Boże, weź mądrość i zacznij paść ich właściwie. Dobry pasterz, co robi? On właściwie to tym się rozporządza, on zna co? Amen? On nie prostu mówi, idź stado gdzieś tam. Nie, dobry pasterz, on dba o wszystkim, on zna, gdzie każda owieczka, gdzie to, prawda czy nie? Prawda. O. <laughs> no, mądrość ma uczycie od dzisiejszego dnia. Paść nawet w tą stronę twojego życia. Mądrość, jak powiedziałem, związana z poznaniem Boga, z wiedzą w Bogu. Rzeczywiście wtedy ponadnaturalna nawet wiedza przychodzi. Znalazłem, że ludzie, którzy chodzą w Bożej mądrości i rozwijają się tym, nawet to, co im brakuje, Bóg uzupełnia ponadnaturalnie. I ktoś mówi, skąd masz tyle poznania? Ty mówisz, prosto Jezus Chrystus jest ze mną. Amen. Amen. Nawet to, co ty mówisz, to nie brakuje, ja w ogóle nie wiem, jak to poznać. Bóg uzupełnił, On pomoże cię. Powtórzę, nigdy nie rozłączajcie prosto wiedzy, bo niektórzy zdobywają mądrość przez prosto wiedzy. Będę członkiem wszystkich bibliotek na świecie, ale jednak mądrości mogę nie mieć. Ale przy tym jeśli będę mieć mądrość, to wtedy biblioteki jest dobra. No, w bibliotekach można przybywać. I to pójdzie na Bożeść. Amen. Pierwiej i mądrość odmóła trzeba przyjąć. Od niewiedzy ginie naród. Ja już tym kończę. Od niewiedzy ginie naród, kochany. Dzisiaj nie wezmę wszystkich pozostałych, co ponowne jest pisze Boże Smłyszymy. Chciałem się z się co czytać, bo następne będą tylko nauczania. O mądrości Salomona, o mądrości w rodzajnych stosunkach, o mądrości w Twoim życiu materialnym głowę na materialne, jak stobyć i żyć mądrością. I inne niektóre sfery, które ja was Ja Rozpomniał teraz jedno od wielu od niewiedzy. Od niewiedzy gieniar. Jest tak pismo o zeszym. o Ozesza napisałem. O braku wiedzy, od niewiedzy, gieni na. Niektóre stwo, strony Twojego życia giną, ponieważ tam brak mądrości. tak nie powinno być. Mądrość to Boży Duch. I ja moja będę się, żeby przyszła do Ciebie tu. I nie warto się być bez wiedzy. Znaczy, czasami to jest strata czasu. Ja wierzę, że pewnie tak nie powinno być. Tego pomogli mi się.